Jest dziesiąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność Jedynki. Zapraszam. Monika Gniewaszewska. W ciągu ostatnich kilku godzin na drogach doszło do ponad 10 zdarzeń. Spokój to klucz do bezpiecznej jazdy. Eksperci apelują. Bardzo ważne jest to, żeby sobie dobrze zaplanować ten wyjazd. Wobec decyzji prezydenta o zaprzysiężeniu dwojga z czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego konieczne jest wdrożenie planu B, mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Są osoby starsze, rodziny z dziećmi, młodzież. Kilkadziesiąt tysięcy osób bierze udział w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. To od kierowcy zależy bezpieczna podróż, podkreślają eksperci. Postawa, nastawienie za kierownicą mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo drogowe. Kluczem jest cierpliwość, spokój i opanowanie, a także świadome planowanie podróży, mówi psycholog transportu dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak.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 Po aktualne informacje z dróg odsyłamy do Radia Kierowców. Informacje prezentujemy w radiowej jedynce dwie minuty przed pełną godziną, a także co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców. Niebezpieczna sytuacja w Piotrkowie Trybunalskim. Do wybuchu gazu doszło w jednym z domów jednorodzinnych. Jedna osoba została ranna. Paweł Kwiatkowski. W budynku znajdowała się butla z gazem LPG, która najprawdopodobniej się rozszczelniła i w ten sposób doszło do wycieku gazu. W wyniku wybuchu i pożaru ranny został 78-letni mężczyzna. Jego obrażenia są poważne. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. W budynku uszkodzona została część dachu, a w trakcie działań gaśniczych doszło do wtórnego pożaru. Z Piotrkowa Trybunalskiego Paweł Kwiatkowski Radio Łódź. Pożar został opanowany w akcji gaśniczej Udział 4 zastępy straży pożarnej. Wszystko wskazuje na to, że prezydent nie odbierze ślubowania od wszystkich sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Jacek Karnowski na antenie polskiego Radia 24 mówił, że w tej sytuacji konieczne będzie wdrożenie planu B.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 Założenie przez Mateusza Morawieckiego nowego stowarzyszenia ma pomóc, a nie zaszkodzić Prawu i Sprawiedliwości, mówił na antenie radiowej Trójki Michał Dworczyk. Były premier zapowiedział wczoraj założenie stowarzyszenia, którego celem jest pozyskanie elektoratu. Krytykował jednak na nim z Ziobrystów i wystąpił razem z szefem MONu Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Mowa była o bezpieczeństwie Polski. Europoseł PiS zaprzeczył, jakoby Mateusz Morawiecki planował odejść z PiS-u. To jest naturalne, że w jednej z największych w Polsce partii politycznych, a taką jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość, są skrzydła, są osoby, które mają bardziej prawicowe poglądy, bardziej centrowe poglądy. Mateusz Morawiecki tworzy ofertę dla osób chcących Polski rozwojowej. Wczoraj na Nowogrodzkiej odbyło się zaplanowane wcześniej spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, jak poinformował po jego zakończeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dotyczyło ono m.in. sytuacji wewnątrz ugrupowania. To są aktualności jedynki. Na Litwie pojawia się więcej migrantów bez prawa pobytu w krajach Unii. ostatniej doby z Białorusi próbowało przedostać się ponad 30 osób. Polska postanowiła przedłużyć kontrolę na granicach z Litwą i Niemcami do końca października. Rzecznik litewskiej straży granicznej Giedrius Miszutis powiedział agencji prasowej ELTA, że zwiększony napływ migrantów pokazuje nasilone działania białoruskich służb specjalnych, które uczestniczą w ich przerzucie. Dodał, że emigranci opowiadają pogranicznikom, kto pomaga dotrzeć im do granicy i jakimi trasami się poruszają. Litewskie służby nie wykluczają, że liczba osób, które w ten sposób będą próbowały przedostać się na Litwę, będzie rosnąć. Ale migranci próbują dostać się do Unii Europejskiej również przez granicę łotewską. Ostatniej doby zawrócono tam 44 osoby. Kamil Zal Polskie Radio, Wilno. Kilkadziesiąt tysięcy osób bierze udział w Ministerium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dziś Wielki Piątek w Kościele Katolickim to Dzień Skazania i Śmierci Jezusa na Krzyżu. Niektórzy do Kalwarii przejeżdżają co rok, inni są po raz pierwszy. Takie przeżycie inne trochę daje ta Kalwaria. Ja byłam pierwszy raz, myślę, że 40 lat temu. Jestem tu po raz kolejny nie wiem który bardzo lubię święta Wielkiej Nocy. Punktem kulminacyjnym uroczystości w Kalwarii Zabrzydowskiej jest Droga Krzyżowa.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 W większości regionów pogodniej z dużą ilością słońca. Więcej chmur dziś na północy i na zachodzie, gdzie może także przelotnie popadać. Na termometrach teraz od 5 stopni nad samym morzem, około 7 w centrum do 10 na krańcach południowo-wschodnich. Chłodniej tylko w górach, około 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie nie zmienia się i wynosi w Warszawie 999 hektopaskali. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia Autoglas.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 tej na zegarze. Sława Wieńczycka, program Pierwszy Polskiego Radia i to jest nasza druga godzina spotkania w Wielki Piątek, a zatem dzisiaj audycja troszkę inna, ale też nie unikamy, a wręcz odwrotnie, pożądamy kontaktu z Państwem. Facebookom ukośnik jedynka. Dzisiaj pytanie, które zadajemy, czy święta muszą być perfekcyjne, aby były dobre? Pani Ewa wprost odpowiada. Nie muszą. Najważniejszy jest czas spędzony z najbliższymi. Na co dzień zwykle biegniemy, nie mając czasu na ważne rzeczy. Takie chwile są nam potrzebne. Pani Anna, do daje. Jeśli mają smak bliskości, ładne sformułowanie, i czułości to wtedy właśnie są perfekcyjne. Święta nie polegają, i nie sprowadzają się do oprawy, czy opakowania. Ważne, co jest w nas w środku, co czujemy, na tym polega ich sens i znaczenia. Z kolei pani Beata dodaje, pamiętam moją mamę wiele lat temu, gdy zawsze już na początku świąt, przy śniadaniu świątecznym była tak zmęczona kilkudniowymi przygotowaniami, że nie miała siły na rozmowy, ani nastroju, czy dobrego humoru. No właśnie o tym też należy pamiętać, żeby nie przesadzać przed, po to, że jeśli już spotkamy się, to żeby była rzeczywiście energia i taka fajna życzliwość, o której opowiadała wcześniej nasza ekspertka. Właśnie życzliwość, serdeczność i wtedy od razu będzie lepiej. Cztery pory roku. A w tej godzinie? zajrzymy do miejsc, które dzisiaj naprawdę są licznie odwiedzane, dlatego że Wielki Piątek to okazja do tego, żeby właśnie pojawić się w, kalwa w Kalwariach. Kalwaria Zebrzydowska, ta, która wpisana jest na listę UNESCO, chyba najliczniej w Polsce. Jest jednak Wielki Piątek odwiedzania tam, wyjątkowa droga krzyżowa, ale nie tylko. W tej godzinie też e, wspomnijmy o Kalwarii a um, Jeszcze mamy Pacławską, Wambierzycką. Tych dużych Kalwarii w naszym kraju jest naprawdę sporo do tego wszystkiego. Są jeszcze malutkie, Właśnie rozsiane po całym kraju różne zespoły kaplic, kapliczek i ścieżek, po których można wędrować i co jakiś czas spotkać kolejną kapliczkę. Od wieków przyciągają pielgrzymów. Na czym polega fenomen Kalwarii, które są najciekawsze? O tym wszystkim już niebawem porozmawiamy z naszym gościem, z Marcinem Pieszczykiem, redaktorem naczelnym spotkań z zabytkami, ale Państwa też pytam o Państwa osobiste spotkania w Kalwariach, niekoniecznie Wielki Piątek, także i w ciągu roku, które zrobiły na Państwa duszy, oczach, emocjach, największe wrażenie. Proszę się podzielić Facebookom ukośnik 1 i 71 151. Jeszcze wczoraj nie znam, poznany od niechceń, piękniejsza od innych miłość, od pierwszego spojrzenia. To jest ten moment, kiedy pochylimy się nad tym, o czym dziś wiele osób mówi, miejsca, które dziś wiele osób otwiera, odwiedza, każda ma swoje źródło w Jerozolimie. Najczęściej powstawały na wzgórzach. Pierwsza powstała w Hiszpanii koło Kordoby, to był XV wiek, a w Rzeczpospolitej to był wiek 17, ta najsłynniejsza i najstarsza w Polsce to. No chyba wszyscy z Państwa wiedzą, ale o tym wszystkim już porozmawiamy z naszym gościem, który jest w studiu, Marcin Pieszczyk, redaktor naczelny spotkań z zabytkami. Dzień dobry Panie Marcinie. Dzień dobry. Tak zawsze mówimy o tej zebrzydowskiej, że ta nasza najstarsza, bo też pisana jest na listę UNESCO, więc też taka odwiedzana przez wielu turystów z zagranicy. Zastanówmy się, powiedzmy, przypomnijmy, skąd w ogóle nazwa Kalwaria? Kalwaria jest to słowo łacińskie, które oznacza czaszkę i jest to dokładne tłumaczenie hebrajskiego słowa Golgota. Kiedy sobie zdamy z tego sprawę, że Kalwaria znaczy tak naprawdę Golgotę, będziemy wiedzieli, jaki był cel powstawania Kalwarii, budowania ich. To znaczy, to było po prostu chęć odwzorowania Golgoty, na której umarł Jezus pod Jerozolimą po prostu. Ci, którzy nie mogli tam pojechać z różnych powodów... A była to większość. A była to większość oczywiście. No, głównie oczywiście z powodów, wiemy, finansowych, ale również pamiętajmy, że od mniej więcej XIV wieku Jerozolimę zajęli tak zwani niewierni. W związku z tym chrześcijanie, którzy chcieli odwiedzić miejsce Męki Pańskiej, no nie mogli tam po prostu pojechać. No a więc stwierdzono w Europie, że będziemy tworzyć, dzisiaj byśmy to nazwali parki krajobrazowe, czy, y, y, y, czy parki tematyczne. Albo parki historyczne. Albo parki historyczne. Albo parki religijne. Albo religijne, tak. tak. E, wtedy nie było takich określeń, oczywiście. Natomiast e, wybierano takie miejsca, które troszkę przypominały okolice Jerozolimy, czyli miały jakieś wzniesienia i tam starano się e, stworzyć e, drogę po prostu, którą przeszedł Chrystus od skazania do ukrzyżowania. I stąd, drodzy Państwo, to często są rozległe tereny, stąd też to wzgórze, żeby też nawiązywało do Jerozolimy i właśnie wtedy szukano takich miejsc. Jak wspomniałam, te pierwsze powstawały w latach, w XV wieku w Hiszpanii. U nas pierwsza, ta najważniejsza to kal... nie wiem, czy najważniejsza, no może najważniejsza, jeśli popatrzeć na liczbę pielgrzymów, to może jednak i najważniejsza, ale na pewno najstarsza i najsłynniejsza Kalwaria Zebrzydowska. Tak, tutaj akurat powiedzieć najważniejsza, no nie ma tutaj takiego rozróżnienia jak, nie wiem, w przypadku kościołów, że jeden jest kościołem katedralnym, drugi nie, bazylika mniejsza, czy nie. W związku z tym wszystkie Kalwarie są, powiedzmy, jeśli chodzi o ważność, różne. Kalwaria zebrzydowska jest akurat wyjątkowa z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że właśnie jest pierwsza. Przypomnijmy, że Mikołaj Zebrzydowski rozpoczął budowę w 1600 roku. Natomiast on nie jest jedyną osobą, która finansowała to całe założenie. Jego następcy, jego potomkowie również rozwijali ten projekt i Kalwaria w formie jaką my dzisiaj znamy, no właściwie budowa została zakończona w 1749 roku, czyli właściwie 150 lat była budowana kolejne obiekty. Tak, to prawda. Mikołaj Zebrzydowski ważna postać. Z jego inicjatywy to wszystko powstało. Ja pamiętam, że gdy byłam w Kalwarii Zebrzydowskiej, ja też miałam okazję robić stamtąd naszą sobotnią audycję. Jedyne takie miejsce, to wybierając z, z ojcami, którzy tam na co dzień przebywają, no, mieliśmy dosyć duże problemy, dlatego, że to jest tak duży teren, że wiadomo, już no, w trakcie audycji nawet nie pokażemy 50%, a przemieszczaliśmy się mniej więcej co godzinę, żeby troszeczkę ruszyć się i pokazać inne miejsca i oczywiście opowiedzieć o tych wyjątkowych terenach. Kalwaria Zebrzydowska, wyjątkowo duży teren. Też warto powiedzieć, że to nie zawsze było 14 stacji męki pańskiej. Czasem te kalwarie, tych miejsc, przy których można się było zatrzymać, było też i więcej. Tak, to znaczy e, musimy sobie zdać sprawę, że e, e, stacji drogi krzyżowej mamy 14 rzeczywiście. E, państwo mogą je spotkać w każdym kościele na ścianach albo na murze, który e, otacza, o, kościół. otacza kościół. Mhm. Co jest ciekawe, w Biblii jest opisanych tylko osiem tych stacji, także reszta została w miarę czasu przez Kościół jakby dodana. Jedna z bardziej znanych stacji, czyli święta Weronika ociera twarz Jezusa, no to właściwie przed średniowieczem ta stacja nie była znana, ponieważ, ponieważ nie jest to dokładnie opisane. Tych stacji jest teraz więcej w Kalwariach, ponieważ są to nie tylko stacje związane z, z drogą krzyżową, ale również stacje różańcowe. Do tego na przykład w Kalwarii Zebrzydowskiej jest to sanktuarium Matki Boskiej, bardzo ważne, na religijnej mapie Polski, w związku z tym są też dróżki Matki Boskiej. Są również inne obiekty, na przykład most, czy brama wschodnia, czy ratusz Piłata. W związku z tym no, to się bardzo rozrosło. Teraz mamy 42 kaplice i tak zwane kościoły dróżek Pana Jezusa w Kalwarii. Rzeczywiście jest to teren, który jednego dnia trudno jest przejść, tym bardziej, że są wzniesienia. Jest to około 6 km kwadratowych. Dróżki mają łącznie 5 km, natomiast no, jeśli się je przejdzie w różnym stopniu, to to będzie dłużej. No i tak jak wspomniałem, te 42 kaplice i, i, i do tego jeszcze mamy klasztor oraz bazylikę oczywiście. Tak, ten klasztor główny, który spotykamy na samym początku albo na samym końcu. Natomiast jeszcze powiedzmy o tym, bo mówimy czasem o stacjach Męki Pańskiej, to w, w kościołach czy w, w, na przykład właśnie na tych ogrodzeniach, o którym Pan wspomniał, no to rzeczywiście są e, e, malutkie formy architektoniczne, tak? malutkie przejścia, a w wypadku na przykład Kalwarii Zebrzydowskiej, tam już mówimy o tym, że stacje to nawet nie są małe kapliczki, to są często już kościoły. Tak, dlatego one są nazywane kościoły dróżek Pana Jezusa. Rzeczywiście są, są to formy nie takie odkryte, które widzi się przechodząc, tylko często trzeba otworzyć drzwi, żeby zajrzeć do środka i żeby zobaczyć, co jest w środku. Dobrym przykładem także była Góra Kalwaria koło Warszawy. Pamiętam, gdy pojechałam tam wiele lat temu pierwszy raz, no okazało się, że z tych stacji w Górze Kalwarii zostało już niewiele, kilka. tak? One są już elementem miasta. Nie wszyscy przyjeżdżając tam wiedzą, że kiedyś to była Kalwaria. To jest zresztą bardzo ciekawe, ponieważ Góra Kalwaria to jest właściwie jedyny obok Kalwarii Zabrzydowskiej miejscowość, gdzie Kalwaria pozostała w nazwie. Rzeczywiście tam, była, tam było duże założenie kalwaryjne, które w miarę upływu czasu no, z powodu kiepskiego wykonania się troszkę rozpadało. Też po pierwszym rozbiorze Góra Kalwaria trafiła w ręce Prusaków i Prusacy sekularyzowali bardzo dużo majątków kościelnych. W związku z tym nikt o to nie dbał. Yy, najciekawsze jest chyba to, że ponieważ było to takie miejsce uświęcone dla chrześcijan przez długi czas, yy, mieli tam zakaz osiedlania się Żydzi. Kiedy to się skończyło, Żydzi tam masowo napłynęli i Góra Kalwaria stała się takim yy, miejscem bardzo ważnym dla środowiska żydowskiego polskiego. Tam przez długi czas mieszkał najważniejszy cadyk w Polsce. Więc mamy to takie przemieszanie kultur absolutne i właściwie poza nazwą no, niewiele tam zostało dzisiaj. Kolejna kalwaria, którą warto odwiedzić, to po, pozwolę sobie znów przejść przez nazwisko. Gdy mówimy o Kalwarii Zebrzydowskiej, to trzeba pamiętać Mikołaj Zebrzydowski yy, i przypomnijmy około 30 km niedaleko Krakowa. Natomiast teraz kierunek północ, Kaszuby i Kalwaria Wejherowska, która też związana jest z nazwiskiem Jakuba Wejhera, stąd nazwa. Tak, ona jest y, bardzo podobna, y, jeśli chodzi o y, styl. Jest to również y, y, Kalwaria, która y, no, ma styl barokowy. Y, można powiedzieć, że Kalwaria Zabrzodowska to jest styl manierystyczny, czyli jeszcze przed nastaniem baroku. Natomiast była tak długo budowana, że y, no, już w pewnym momencie już musiała się odsześć o barok. Co jest bardzo ciekawe... Y, właściwie Kalwarie nam się bardzo kojarzą z tym stylem. Jest to styl po reformacji, kiedy Kościół chciał zaznaczyć swoją obecność, chciał pokazać też jakby swoją potęgę, ale też swoje bogactwo po prostu. I nawet Kalwarie, które powstawały po okresie baroku, również często miały te formy, nawiązywały do baroku. Dlatego chciałbym Państwu zwrócić uwagę szczególnie na kalwarię, która jest w, w Katowicach, tak zwana Panewnicka. Ponieważ jest to jedna z nielicznych Kalwarii, która jest modernistyczna. Została zaprojektowana w latach 30. Nie, nie zdążono jej ukończyć przed II wojną światową. Dokończono w czasach stalinizmu, gdzie właściwie nie można było budować kościołów według tych pierwotnych projektów. Na przykład Ksawery Dunikowski, znany państwu rzeźbiarz, brał udział w powstawaniu tej Kalwarii. Czyli zdecydowanie nowsza, inna niż wszystkie w Katowicach, a wcześniej jeszcze mówiliśmy chwilę o Kalwarii Wejherowskiej. No w tej chwili można śmiało powiedzieć perła architektury sakralnej Polski Północnej, więc jeśli Państwo tam będą to koniecznie to miejsce polecamy. Wracamy do rozmowy za kilka minut w naszym studiu Marcin Pieszczek, redaktor naczelny spotkań z zabytkami. Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj Stier klon w oczaruj, bym nie pamiętał nic W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą I mimo huraganu czekam na cieplejszy front w klątw, oczaruj, bym nie pamiętał nic A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być Ratuj mnie Pożarów i wyławiaj z rzek so że uciekniemy stąd sercą kląt w oczaru i bym nie pamiętał nic do ostatniego stnień chcę przy tobie być. Z gorszych snów Nim dosięgnie nas Stado dziki Pory Roku Reklama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 Czytawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa. Panie Waskalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do MediaExpert, a później tylko odkuzić, panie zrobić, ugotować, upiec i skawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. Przeceny na święta w MediaExpert, na przykład smartfon Apple iPhone 16, niebieski, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3199 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.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 Gdy wszedł Rafał Bała do studia, to zapytałam, od Igi zaczynasz? Na co Rafał powiedział? No a jak inaczej być może, no, no przecież Iga Świątek dominuje, no chociaż nie gra, przecież teraz odpoczywa, właściwie trenuje, przygotowuje się do sezonu na nawierzchni ziemnej i wczoraj, kiedy dokładnie o tej samej porze tutaj z Romkiem czy jarkiem rozmawialiśmy, no to się zastanawialiśmy, kto będzie tym trenerem, prawdopodobnie Francisco Rodz. Teraz no już wiemy. Nawet już wiedzieliśmy wczoraj w południe, bo to dosłownie półtorej godziny po tej naszej rozmowie. Iga opublikowała to w mediach społecznościowych, zdjęcie z Francisco Rodzem, to jest katalończy który no, przez kilkanaście lat, 17 lat pracował z Rafaelem Nadalem, pamiętamy nadal, 22 zwycięstwa w turniejach Wielkiego Szlema. No i tutaj wielkie nadzieje środowisko tenisowe wiąże właśnie z tą współpracą. i Świątek z Francisco Rodziem mówi, Radosław Nijaki, trener tenisa, on jest przekonany, że ta współpraca może przynieść i za Świątek pozytywny efekt.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 Kulminacja będzie oczywiście w Paryżu. Przypomnijmy, że Iga Świątek czterokrotnie wygrywała French Open. Piłkarze ręcznie Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z Pikiem Szeged 23-26 do 26 w pierwszym meczu barażu o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Rozgrywający Industrii Michał Olejniczak mówi, czego zabrakło jego zespołowi do odniesienia zwycięstwa. Przede wszystkim skuteczności nasze. Mieliśmy swoje sytuację, na której ciężko pracowaliśmy. Natomiast Mikler dzisiaj stanął na, na drodze do bramki, więc na pewno skuteczność to jest ta, ta rzecz, która nas dzisiaj zabiera. Ciężko, ponieważ atmosfera w, w Szeged jest dosyć gorąca. Jeszcze kibicy byli wysoko. Momentami było słychać wyraźne okrzyki naszych, naszych kibiców i, i też czuliśmy ich wsparcie. Wczoraj porażkę poniosła też Wisła-Płock. Szczypiorniście z Płocka ulegli Sportingowi Lizbona 29-33, do 33, a rewanże za tydzień. Reprezentacja Polski w Carlingu zakończy Walkę o fazę playoff Mistrzostw Świata w Ogden City. Mimo braku awansu do strefy medalowej, Białoczerwoni osiągnęli inny cel. Drużyna skipa Konrada Stycha wygrała mecze z Niemcami oraz Norwegią, dzięki temu Polacy utrzymają się w elicie światowej i wystąpią w przyszłorocznym turnieju. Cztery pory roku.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 Oczywistość będzie jaka tylko zechcesz, kogo miałeś obok. Zapamiętaj. Mm. Są takie wpisy, na które się czeka. Zaraz powiem Państwu dlaczego, ponieważ jeśli niektórych słuchaczy znamy kilka czy kilkanaście lat z imienia, z nazwiska, a nawet i z twarzy, bo widzieliśmy się niejednokrotnie na koncertach lata z radiem, no to na przykład wie się, że mamy takiego słuchacza, który mieszka niedaleko Krakowa i wiem, że zawsze uczestniczy w Misterium w Kalwarii Zebrzydowskiej. No i tak się właśnie stało. Czekałam na ten wpis. Pan Sławek napisał, pozdrawiam z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Droga Krzyżowa, Misterium Męki Pańskiej. Wiemy, że pan Sławek zawsze uczestniczy, więc czekałam na to i proszę bardzo, nieproszona doczekałam się. A dlaczego o tym mówię? Bo właśnie w tej godzinie w czterech porach roku, w Wielki Piątek, rozmawiamy o o Kalwariach, o miejscach, które dzisiaj są mm, rzeczywiście bardzo licznie odwiedzane. Nasz gość Marcin Pieszczyk, redaktor naczelny spotkań z zabytkami. Panie Marcinie, już powiedzieliśmy trochę i o Górze Kalwarii, o tej słynnej najstarszej, czyli o Kalwarii Zebrzydowskiej, wpisanej na listę UNESCO i o Kalwarii Wejherowskiej i o tej w Katowicach. Mm, to teraz czas na... No może zacznijmy od Wambierzyc? Tak, Wambierzycy są bardzo ciekawe, ponieważ... Yy... Są rzeczywiście na du dużych wzniesieniach. Schody, które prowadzą do Golgoty, no to rzeczywiście. To wymagają... dolny Śląsk, tak. Mhm. Tak, wymagają dosyć, dosyć dużej, dobrej kondycji. Przez Golgotę rozumiem tutaj no, ukazanie Jezusa na, na krzyżu. Tak, to się troszkę wzięło tą nazwę ze wzgórza i, i, i trochę zmieniło znaczenie. Yy, tak jak powiedziałem, yy, w pierwszej części yy, starano się, budując Kalwarię, jak najbardziej yy, upodobnić się do wzgórza Golgoty, albo do Jerozolimy. Naturalnie większość ludzi, którzy zamawiali te kalwarie, albo którzy je projektowali, nie byli nigdy w Jerozolimie. W związku z tym te wyobrażenia musiały, musiały trochę od tego odchodzić. Natomiast no, przekazy y, y, y, mówiły o stałych elementach jerozolimskich, jak 7 bram. I właśnie y, tutaj jest siedem y, y, bram w Wambierzycach, nawiązuje do Jerozolimy. Tych bram pierwotnie było 16, teraz jest 14, no ale tylko 7 nawiązuje do, do Jerozolimy. W związku z tym można powiedzieć, że z Kalwarii w Polsce znajdujących się, a na historycznych ziemiach jest tych Kalwarii istniejących, bądź nieistniejących istniejących 29, no chyba ta wambierzycka jest najbliższa Jerozolimy. W ogóle warto też powiedzieć, że tych większych Kalwarii takich bardziej znanych mamy kilkanaście, no prawie że dwadzieścia, natomiast w sumie jak sprawdzałam w wykazie Kalwarii w Polsce, to tych i starych i tych nowszych jest już ponad sześćdziesiąt, także, także jest rzeczywiście co, co zwiedzać i to nie zawsze są duże miasta, to są bardzo często też takie właśnie malutkie mm, ośrodki, malutkie wioski. W za nami, y, Pacławska, bo też umówiliśmy się, że warto o niej powiedzieć. Tak, Pacławska jest o tyle ciekawa, że to jest, to jest województwo podkarpackie że powstała na terenie bardzo ważnym militarnie. W związku z tym właściwie ten, ten obszar Kalwarii został obudowany bastionami, fosami. W związku z tym był miejscem kultu religijnego, był miejscem, celem pielgrzymek, a jednocześnie był taką twierdzą, która w razie czego mogła odeprzeć ataki niechcianych wojsk. Warto wspomnieć, że fundatorem Kalwarii był... Aleksander Maksymilian Fredro. No, możemy się domyślać, znamy rodzinę, więc wiemy. Tak, to prawda. Ona też jest trochę inna, ona jest duża, prawda? Tak, tak. Ona jest rzeczywiście duża, natomiast musimy też pamiętać o jednym. Często Kalwarie były budowane przez bardzo wiele lat. Fundatorzy, którzy projektowali coś, nie mogli się spodziewać, że ich potomkowie również będą chcieli zabłysnąć i będą chcieli się pokazać. No też często ulegały kaplice czy kościółki na zniszczeniu po prostu. W związku z tym ta liczba się non zmieniała, tak jak Powiedziałem chociażby w przypadku bram w Wambierzycach. Więc to było po prostu różnie, w różnych czasach. Kolejna kalwaria, która też wymaga dobrej kondycji i długo, długo, długo się chodzi, bo odległości między poszczególnymi stacjami są naprawdę duże. Gdy byłam, to się pogubiłam, od razu mówię. To Opolszczyzna, czyli Góra Świętej Anny. Tak, jest to o tyle ciekawe, że Góra Świętej Anny była takim centrum pogańskim troszeczkę. Jest to, Wzgórze Świętej Anny w ogóle jest dawnym, wygosłym wulkanem. W związku z tym być może fundując tam pierwszy kościół, chciano ukrócić te praktyki. To jest podobny przypadek jak Święty Krzyż w Górach Świętokrzyskich. Świętokrzyskich tak. tak. Mhm. Jest to Kalwaria wzorowana na Kalwarii Zebrzydowskiej, Ufundowana równo 100 lat później, bo w roku 1700. I mimo, że jest rzeczywiście duża, no to ma tych, ma tych obiektów mniej, ponieważ to jest 26 kaplic z drogi Męki Pańskiej i dróżek Matki Boskiej i sześć kaplic maryjnych, ale ufundowanych już y, y, nieco później, powstałych y, w XVIII wieku oraz kaplica Świętego Józefa. Jak widzimy znowu, że jest tych kaplic więcej niż 14, czyli tak. niż stacji y, y, Drogi Krzyżowej. Każda właściwie z tych miejsc, o których mówimy, każda z tych kaplic, kapliczek, to jest zabytek dzisiaj już. Właściwie jest tak, że y, y, bardzo często jest spisywany jest spisywany zespół obiektów po prostu i w tym zespole obiektów rzeczywiście może tak być, że jego części składowe są osobnym zabytkiem, a po prostu mogą być tylko częścią tego zespołu. Warto chyba też wspomnieć, że o czym pani powiedziała na początku, rzeczywiście, że Kalwaria Zabrzdowska jest wpisana na listę UNESCO i jest to jedyna Kalwaria na świecie wpisana na listę UNESCO. I doceńmy to. Tak, tak, do, tak. doceńmy to. Jest zresztą też wpisana na listę pomników historii. To są takie najważniejsze polskie zabytki, których teraz jest ponad 120. Co roku przybywa 1-2. Bieżącą listę można sprawdzić na stronie Kancelarii Prezydenta. Tak, to my też o tym na antenie radiowej jedynki niejednokrotnie mówimy to na zakończenie mm, proszę powiedzieć, bo mamy też i takie Kalwarie, których już nie ma. Tak. I na... też warto o nich powiedzieć. Dokładnie. E, e, trudno sobie wyobrazić, że e, kiedyś Kalwaria istniała również w e, Warszawie. Była to Kalwaria ujazdowska. W związku z tym można się domyślać mniej więcej w jakim, na jakim terenie istniała. Była e, ufundowana przez dwóch naszych królów e, e, saskich, czyli Augusta Mocnego i Augusta Sasa. Gdzie ona się znajdowała? Właśnie. Początek był, e, początek był w, mniej więcej w okolicach e, dzisiejszego Placu Trzech Krzyży. Koniec e, w okolicach Zamku Ujazdowskiego. Natomiast oczywiście nie szła, ta, nie szła ta, ta droga krzyżowa na wprost, tak jak dzisiaj jadą autobusy Alejami Ujazdowskimi, no bo chodziło o to, żeby troszkę powchodzić i schodzić. Mhm. Czyli po prostu schodziła ze skarpy, mamy blisko skarpy, trochę wchodziła i tak... I w... zupełnie nic nie zostało w po tamtej... nic, nic nie zostało, dlatego, że był bardzo zły stan techniczny tych, tych, tych, tych obiektów i zostały w ogóle one rozbrane w roku 1700 -700. Czyli już wiele, wiele lat temu, ale warto wiedzieć, że w Warszawie też była yy, Kalwaria. Misterium Męki Pańskiej, Kalwarie to miejsca, które dzisiaj są odwiedzane. Dlaczego to misterium tak jest ważne i też jest, yy, no w, w cudzysłowie, też zabytkiem. Można powiedzieć, że jest to zabytek kultury niematerialnej. Trzeba też wspomnieć, że misteria są starsze niż Kalwarie. Misteria to jest mniej więcej XII wiek. Najpierw przedstawiały misteria bractwa cechowe w miastach. Zresztą do dzisiaj również mamy w Polsce odrodziły się misteria nie wiem, w Bydgoszczy albo w Poznaniu. Były one często też również spisywane. U nas Mikołaj z Wilkowiecka napisał historię o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim, wystawianym potem w, kościoło, w, w teatrze przez Piotra Cieplaka. I tak naprawdę te misteria z ulic przeszły do Kalwarii, ponieważ one jakby jak najbardziej ten teatr przedstawiający ostatnie godziny Chrystusa no najbardziej pasował do, do Kalwarii, co nie znaczy, że nie może być wystawiany również w miastach. I czasem jest wystawiany, ale rzeczywiście to jest ten dzień, Wielki Piątek, kiedy te Kalwaria, o których tak dzisiaj Pan pięknie opowiadał, są bardzo licznie odwiedzane. Marcin Pieszczek, redaktor naczelny spotkań z Zabytkami, był gościem czterech roku. Ja tylko jeszcze Państwu powiem, że dzisiaj o godzinie 20 na naszej antenie w Radiowej 1 oczywiście centralna droga krzyżowa. Zapraszamy Państwa do, do słuchania, ale także dzisiaj będzie można usłyszeć co dzieje się, co działo się na dróżkach pasyjnych właśnie wcześniej wspomnianej Kalwarii Zebrzydo. I będą także śpiewy kalwaryjskie z widowiska pasja. Jedynka to jest radio. Too late, too late to tell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 Patryk Biedliński, zapraszam. Wciąż możliwe są korki na odcinku autostrady A4 z Legnicy do Wrocławia. Choć drogowcy informują, że kończą się utrudnienia między węzłami Udanin i Gościsław. Doszło tam do wypadku i do pożaru jednego z samochodów. Żaden z pasów nie jest już zablokowany, ale niedaleko węzła Udanin korki są wciąż możliwe w kierunku Wrocławia. Na S6 tymczasem problemy w okolicach Gdańska, między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. Na 342 kilometrze miało miejsce zderzenie dwóch samochodów osobowych i pojazdów dostawczego. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Łodzi, poszkodowana jest jedna osoba. Na S7 tymczasem w okolicach Gdyni trzeba wzmóc czujność między Wielkim Kackiem a węzłem Chważno. Na szóstym kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowała prawy pas. I z północy kraju telefon od państwa. Dzwonię, pogratulować Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad Gdańska. Czy wyrazili zgodę na malowanie pasów na węże południe, Wielki Piątek, czy wiadomo, że nie będzie ruchu wtedy, kto by jechał na morze, na święta. Więc korek ma kilka kilometrów, panowie malują pasy, ludzie stoją. Podejrzewam, że w drugą stronę będą malowali we wtorek rano, kiedy ludzie będą wracać, no bo w poniedziałek pewnie nie, no bo święta. Rzeczywiście nawigacja pokazuje korek w okolicach węzła Gdańsk południe na S6, natomiast w drugą stronę przed Rusocinem kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu. S8. Tutaj problemy między węzłami Wieluń i Złoczew na 140 km po zderzeniu samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. To okolice Mopu Hojny południe. W kierunku Warszawy jest blokada, ale objedziemy to dosyć łatwo przez Mop Hojny. Na dziewiątce między Opatowem a Ostrowcem Świętokrzyskim zablokowany jest jeden pas w kierunku Ostrowca, bo tam przewróciła się ciężarówka. A na od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem 22 513 11 11.